To są informacje Polskiego Radia 24. Szef zonda krypto uciekł z Polski do Izraela na początek doniesienia portalu Onet. Premier o wątpliwej lojalności USA wobec obrony Europy Donald Tusk udzielił wywiadu Financial Times. Społecznik, który pomagał ponad podziałami. Parlamentarzyści wspominają tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Zaczynamy od ustaleń portalu Onet, który podaje, że Przemysław Kral, prezes upadającej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, od tygodnia jest w Izraelu. Według portalu oznacza to, że nie ma możliwości sprowadzenia go do Polski. To znamienne, tak ucieczkę Krala do Izraela ocenił nasz poranny gość Radosław Lubczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł przypomniał też, co na ten temat mówił niedawno w Sejmie premier Donald Tusk.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 Kluczową sprawą dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w NATO, mówi premier Donald Tusk brytyjskiemu dziennikowi Financial Times. Szef polskiego rządu ostrzegł w wywiadzie, że zagrożenie ze strony Rosji jest bezpośrednie i może zmaterializować się bardzo szybko, nawet w ciągu miesięcy. W rozmowie z Financial Times Donald Tusk wskazywał na to, że Europa powinna wzmacniać własne zdolności obronne i nie polegać jedynie na wsparciu USA. Szef polskiego rządu podkreślił, że taka postawa nie oznacza podważania znaczenia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dynamiczny i zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom, tak bez względu na barwy polityczne, zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę, wspominają Sejmowi koledzy. Był politykiem, który chciał szczerze pomagać ludziom i robił to ponad podziałami, podkreślał w radiowej jedence minister energii Miłosz Motyka. No to jest wielka strata, bo brakuje nam takich polityków, którzy ponad wszelkie spory potrafią, łączyć wokół spraw tutaj, jak poseł Litewka w kwestii praw zwierząt chociażby i nie szukać przy tym poklasku. Wielka strata dla polskiego parlamentu, mówił poseł lewicy Dariusz Wieczorek. Wspaniały człowiek, to miał jeszcze wiele do zrobienia, wiem jakie miał plany, wiem jak był aktywny w tych sprawach, które przecież też wzbudzały na tej sali tyle emocji. Michał Nieznański z Konfederacji powiedział, że mimo różnic politycznych cenił Łukasza Litewkę.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 Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska. Jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca, generał Andrzej Kowalski. W ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka rezygnacja Sławomira Cenckiewicza to m.in. wynik konfliktów w Kancelarii Prezydenta.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 Inne zdanie ma prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. W jego ocenie Sławomir Cenckiewicz padł ofiarą hejtu i nagonek, a na walkę z nim, tu cytat, cały aparat władzy skierował swoje siły. Przed nami trzeci ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zorganizowane po raz 18 wydarzenie co roku gromadzi przedsiębiorców, szefów spółek czy przedstawicieli rządu wśród tematów obronność, cyberbezpieczeństwo, energetyka, ale także m.in. rozwój społeczności lokalnych czy kultura o szczegółach Daria Kania. W 18. Europejskim Kongresie Gospodarczym udział wzięło około 15 tysięcy osób, w tym ministrowie, eksperci, a także ludzie kultury i sztuki. Prezes czołowego domu aukcyjnego Desa Unicum, Juliusz Windorbski, podczas kongresu rozmawiał z przedstawicielami swojej branży, między innymi o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed rynkiem sztuki. Trzeba patrzeć na to, jak ten rynek mądrze doregulować, jak go ustawić tak, żeby pomagać, a nie przeszkadzać. Dziś w Katowicach gościć będzie ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska. Weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym instytucji publicznych, uczelni artystycznych, a także biznesie w relacjach z twórcami. Debatować z nią będzie m.in. rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Grzegorz Handerek. Dzisiaj w dobie nieograniczonej informacji to często na młodych twórców działa bardzo paraliżująco. Młodzi ludzie mają pełną świadomość jak duża jest podaż i to jest naprawdę paraliżujące. Dziś w Katowicach będzie również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Daria Kam Polskie Radio. Patronem medialnym Katowickiego Kongresu jest Polskie Radio. To były informacje Polskiego Radia 24. Dziś w całym kraju sporo chmura, miejscami głównie na wschodzie i w centrum możliwy przelotny deszcz. Najwięcej przejaśnień będzie na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, 14 na południu do 15 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Reklama.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 8 minut po godzinie 8, to jest piątkowy poranek, mamy 24 dzień kwietnia i to jest już 114 dzień roku. Potrwa 14 godzin i 28 minut, a słońce w Warszawie zajdzie 11 minut przed 20. Europejski Dzień Śniadania, a przy śniadaniu najlepiej słucha się radia, no i polityki chyba też. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Dzień dobry, Agnieszka Drążkiewicza. z nami jest już połączona y, pani poseł Prawa i Sprawiedliwości, Olga Semeniuk-Patkowska. Mam nadzieję, że pani poseł już jadła śniadanie albo będzie jedzone potem. Witam serdecznie. Na razie poranna kawa. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu. Sporo obowiązków, telefonów. Od samego rana polityka to praca 24 na dobę, więc śniadanie trochę później. No tak myślałam. Właśnie też na razie kawa. Y, na pusty żołądek chyba się lepiej rozmawia. Pani poseł. Y, Zdziwiła panią rezygnacja szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza z zajmowanego stanowiska? Nie, nie zdziwiła, ponieważ sylwetka i postać pana Cęckiewicza przede wszystkim charakteryzuje się odpowiedzialnością. Jeżeli w połowie kwietnia mamy wyrok NSA, który tak naprawdę rozwiewa wątpliwości aparatu rządzącego, KPRM-u, i Donalda Tuska w kwestii dostępności do dokumentów niejawnych, ściśle e, dajnych e, i niestety nie jest on honorowany w żaden sposób, ponieważ decyzja polityczna jest dzisiaj ważniejsza niż e, wyrok e, sądu, e, w tym przypadku NSA, no to mamy do czynienia z sytuacją, która paraliżuje e, strumień prac. E, oczywiście dostępność do tych dokumentów jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o kontekst pracy e, BBN-u jest to absolutnie zachowanie odpowiedzialne. Tutaj została zachowana przede wszystkim, pani redaktor, ciągłość instytucjonalna. Został wyznaczony od razu nowy kandydat i powołanie nowego kandydata na szefa BBN. BBN musi funkcjonować, bo to nie jest tylko nasza wizytówka wewnątrz Polski, ale również wizytówka międzynarodowa. A w kontekście konfliktów zbrojeniowych i tego, że na całym świecie są otwarte drzwi do różnych wojen, instytucja taką, jaką jest BBN jest niezwykle ważna. Czy daje Pani wiele takim doniesieniom medialnym, spekulacjom yy, mówiącym o tym, że niejako yy, tak naprawdę za Tą rezygnacją stoją też ludzie z samego środka, z kancelarii prezydenta. Wymienia się tu m.in. pana ministra Przydacza, ale też w ostatnich dniach, tak jak rozpisuje się część mediów kolorowych, także dołączył do tego szef kancelarii prezydenta, że sami namawiali prezydenta do tego, żeby no niejako odsunąć, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, na boczny tor właśnie pana profesora Cyńskiewicza, no bo nie ma jak tak naprawdę wykonywać tych swoich obowiązków, a poza tym nie chcieli go, tak jak czytamy chociażby w fakcie, nie chcieli go dopuszczać, mówię o tych współpracownikach pana Cęckiewicza, do rozmów z Amerykanami czy do rozmów w szerszym gronie międzynarodowym. Daje pani wiarę takim spekulacjom? Pan Cęckiewicz zostaje w najbliższym gronie współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego od lat z nim współpracując. Proszę sobie wyobrazić w takim razie sytuację, w której my zadajemy pytanie, czy tak poważny człowiek, jakim jest pan Cęckiewicz, współpracujący z obecną głową państwa, mógłby pod wpływem jakichkolwiek nacisków reagować. To jest po prostu absurd. Dla mnie ogromne i też szukanie tematów zastępczych przez publicystów często, ale również opinię społeczną. Marcin Przydacz wczoraj, zresztą chyba czy dzisiaj w nocy umieścił na w swoich mediach społecznościowych też wpis doceniający y, dotychczasową pracę y, byłego już szefa BBN-u. Y, wydaje mi się, że tutaj szukanie konfliktu to próba y, przez polityków y, obozu rządzącego, to próba y, wprowadzenia takiego chaosu i skoncentrowania uwagi na obozie y, y, dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, ale również na Pałacu Prezydenckim. W tym przypadku na otoczeniu pana prezydenta to są bardzo szkodliwe działania, którego, których celem jest moim zdaniem niestety osłabianie też naszej pozycji międzynarodowej. Bo jeżeli mamy sytuację, w której jątrzenie przez polityków, szczególnie Koalicji Obywatelskiej postępuje, a wczoraj widziałam, że znowu każdy był najmądrzejszy. Ja po prostu patrzę ze zdumieniem czasami na te reakcje niektórych polityków, które nie są dyplomatyczne, nie są z fasonem, nie są z dystansem, nie są z odpowiednią ilością wiedzy, tylko są po prostu takimi opiniami, które są wrzucane i bardzo często rzutują również na nasz obraz poza granicami Polski. No, taka, taka to polityka, można by było powiedzieć. Czasami rządzi się tymi brutalnymi emocjonalna prawami, bardzo. emocjonalna. Pani poseł, wczoraj przy okazji przekazywania przez rzecznika pana prezydenta, ministra Rafała Leszkiewicza, właśnie powodów tej rezygnacji, byłego już szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przekazana została też opinii publicznej informacja o tym, że rusza niejako no proces odtajniania tego aneksu niejawnego dotyczącego likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Minister Leśkiewicz przekazał, że odpowiednie dokumenty zostały wysłane do parlamentu. Teraz parlament się ma nad tym pochylić. Pojawiły się też oczywiście od razu głosy tutaj mówiące o tym, że tego typu aneks, który leży 18 prawie lat w kancelarii prezydenta i kolejni prezydenci nie odtajniali go, nie decydowali się na to, teraz nagle odtajniany, no może niejako obniżyć rangę naszych służb, no ale niektórzy mówią też, że ci, którzy tam służyli wtedy w tych służbach, to już dawno są zapewne poza strukturami i, i, i może niekoniecznie. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Czym innym, Panie Redaktor, Szanowni Państwo, byłoby odtajnienie tego aneksu 15-16 lat temu, gdy zapewne byli to jeszcze czynni funkcjonariusze służb, a czym innym jest odtajnienie tego po 18 latach. I teraz ja się nie zgodzę z teorią, że byli prezydenci, tego nie chcieli zrobić. Zresztą Antoni Macierewicz wskazywał chyba wczoraj w jednym z programów, że świętej pamięci profesor prezydent, Lech Kaczyński miał tym tematem się zająć od razu po powrocie ze Smoleńska, natomiast Smoleńsk się wydarzył, zmieniła się całkowicie i zdeformowała scena polityczna. A co do wyczekiwania społecznego na odtajnienie tego raportu i aneksu, uważam, że jest to bardzo wyczekiwana decyzja społeczna. Cieszę się, że prezydent Karol Nawrocki wszczął tę procedurę. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak bardzo jak dużo, nazwisk e, zawiodło w utrzymaniu instytucjonalizmu państwa polskiego, jak e, wiele nazwisk, dla nas pewnie będzie to szokujące, szczególnie dla mojego pokolenia, e, pokolenia tego, który, no, ja jestem rocznik 88, więc jakby 89 rok, transformacja, to wszystko, co się wydarzyło w historii Polski, to jak kształtowała się, kształtował się ten ład demokratyczny, wydaje się dla mojego pokolenia, ale też dla kolejnych pokoleń, które dzisiaj są troszeczkę pozbawiane możliwości dostępu do tej historii. W tle tego są zastępcze tematy wprowadzane nie tylko w szkołach, ale również niestety za pośrednictwem...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 Panią przekonuje właśnie taki argument wczoraj przekazany przez Rafała Leśkiewicza, który mówił, minister mówił, że ma być to taka forma rozliczenia się z tym wszystkim, co się, co się działo po transformacji tego 89 roku, o którym pani wspomniała. No i jako roczny, roczna dziewczynka rozumiem, że pani tego nie pamięta. Ja, co udział się w grudniu 88, więc nawet tego roku no to nie było, ale to, to prawda. Nie pamiętam, ale mam wiele historii ze swojej rodziny, też ze strony... Mojej mamy, która mi opowiadała jak to wyglądało i czemu było społeczeństwo poddawane, jak było dzielone. I chciałabym te nazwiska poznać, chciałabym mieć do nich szeroki dostęp i chciałabym, żeby opinia publiczna również mogła tym tematem się zajmować. Więc tutaj wielkie podziękowania w stronę Pałacu Prezydenckiego i samego prezydenta. Pani minister, jak panią mam, a dawno nie miałam okazji rozmawiać z panią, a wiem, że jest też pani w Stowarzyszeniu Rozwój Plus rozumiem, Dokładnie tak. tak? I zostaje pani. No to nie sposób pani nie zapytać, co tak naprawdę tam się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że co innego z początku tygodnia te oficjalne przekazy, informacje, a co innego to co czytamy też chociażby no, na słynnym Xie i też od pańskich kolegów, koleżanek, takie wpisy no, mówiące o tym, że no, to jednak dopiero początek, że no, niby są te dwa płuca, no ale to jest nieprawda. Jest ta frakcja harcerzy, frakcja maślarzy, która tak naprawdę stwierdziła po tym wystąpieniu wspólnym premiera Mateusza Morawieckiego i y, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że tak naprawdę Stowarzyszenie Rozwój Plus no, będzie wchłonięte niejako w te struktury Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani się z tym zgadza? Jak pani to widzi? Jaki jest ten przekaz tak naprawdę? Po co te, te dwa płuca? No bo tak zostało to określone. Użyję, użyję tej bardzo dobrej metafory. Zresztą doskonale pani redaktor widziała w przestrzeni publicznej y, dzisiaj z nocy. Zdjęcie kolejnej kolacji prezesa Rosława Kaczyńskiego, byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czanka, kandydata na premiera. Tak, zakasane rękawy nawet oddychać. w białych koszulach, ale rękawy podwinięte do łokci. Nie da się oddychać w pełni jednym płucem, żeby widzieć pełny obraz środowisk elektoratu, rzeczywistości, która nas otacza, należy uruchamiać ten silny organizm prawicowy, i tym silnym organizmem prawicowym jest Przemysław Czarnek, ale również ten silny, ultrasilny organizm, jakim jest organizm Mateusza Morawieckiego w kontekście um, nawet nie tyle zbierania centrum, bo ja nie lubię tego określenia, że coś jest na, na wokandzie i jest jakby tym centrum, ale bardziej lubię określenie ludzi, wyborców, którzy na co dzień nie słuchają nas, pani redaktor, nie interesują się bieżącą polityką, zajmują się rodzinami, zajmują się pracą, zajmują się no, taką codziennością, ale w roku wyborczym, w tym przypadku w 2027, idą oddać głos. I idą oddać głos w sposób racjonalny, w sposób... Yy... E, przyglądając się tylko temu, co im służy, e, kto jest w stanie rozwiązać ich problemy. Ta polityka stała się bardzo spersonalizowana. Pokolenie Z i Alfa, zresztą miałam okazję też wielu e, rozmów w ostatnim czasie na temat tego młodego pokolenia, które dzisiaj nie ma potrzeby e, popełniania błędów kapitalizmu, popełniania błędów tych, które po, popełnia moje pokolenie, popełniało, e, błędy, te, te błędy były popełniane przez pokolenie moich e, rodziców, czy trochę starszych ode mnie osób, czyli kwestie materialne, które są jakby tym fundamentem zabezpieczającym nas wszystkich, tylko pokolenie alfa, pokolenie Z, to szczególnie Zki, to jest pokolenie, które potrzebuje przyłączenia do stowarzyszeń, przyłączenia do organizacji z trzeciego sektora NGO-sów, potrzebuje realizacji pewnego celu i tutaj w tym przypadku absolutnie ten cel w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie realizowany. Rozumiem, że to ma być taka też odpowiedź albo takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom tego elektoratu, no, który no, nie, jest niezdecydowany. Rozumiem, tak? Też poseł Chorała A, swego czasu. Mówię. Tak, jeszcze go dopowiem, poseł, poseł Chorała swego czasu w kilku wypowiedziach, zanim jeszcze doszło do tego spotkania na szczycie, nazwijmy to tak, e, byłego premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no, przyznał, że chce, żeby też to stowarzyszenie no, związało elektorat taki, no, żeby to się nie kojarzyło tylko z taką Też przas Zresztą użył takiego sformułowania, że bardzo często jest taki zarzut gdzieś tej, yy, w tych mediach, no powiedzmy, głównego nurtu, że ta prawica to się kojarzy z taką przaśnością, a przecież taka nie jest, jest bardzo różnorodny. Ten elektorat, y, takie się wymsknęło z sformułowaniem posłowi Chorale. Ale pani redaktor, no to ja trochę inaczej to odbieram. Uważam, że przaśność jest OK. Ja bardzo lubię zresztą przaśność. Uważam, że dla każdego w Polsce znajduje się miejsce jest bardzo dla nas istotnym um, obszarem, ale też um, obszarem pod względem problemów, które są tam do rozwiązania, szczególnie dzisiaj, szczególnie w kontekście Mercosurów, szczególnie w kontekście Unii, więc ja absolutnie nie wyzbywam się, a wręcz lgnę do tej przesności, Prze ale potrzebujemy też um, tych ludzi z dużych miast. Proszę zauważyć, ja bardzo często jestem Warszawianką. co prawda jestem posłem z okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Okręg to jest mój okręg, z którego... Zostałam wybrana na posła, natomiast jestem rodowitą warszawianką i patrzę na elektorat też dużych miast i patrzę na to, jak ludzie tutaj koncentrują swoją, swoją uwagę i na czym. Czym innym jest Warszawa, czym innym jest Kraków, Poznań, ale my potrzebujemy dojścia do przedsiębiorców, samorządów, ale również środowisk kobiecych. To jest bardzo dla nas istotne pod względem chorób chociażby kobiecych. I znowu miałam okazję tutaj porozmawiać na jednym z najwyższych szczebli w naszej formacji na tematy chorób kobiecych, typu endometrioza, policystyczne jajniki, niepłodność. To są takie tematy, które dla nas kobiet są bardzo istotne i powinny być jeszcze szerzej komentowane w życiu publicznym. I o tym też musimy rozmawiać. I mamy tak jedno płuco, które jest płucem prawicowym, i drugie płuco, które dociera do tych tematów polityki mieszkaniowej, kobiet pracy kobiet, chorób kobiet, samorządowców, przedsiębiorców, bo to, co się dzisiaj dzieje w Ministerstwie Klimatu, chociażby jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, no za chwileczkę będziemy mieli głosowanie, prawdopodobnie 30 kwietnia nad panią minister Henning-Kloską, no to są rzeczy, które rujnują i też paraliżują funkcjonowanie MŚP, a nam chodzi o to, żeby jak najszerzej różne grupy i środowiska w różnym wieku poszły zagłosować na nas Najpóźniej w 2027 roku. Bardzo dziękuję. Olga Samoniuk-Patkowska, rodowita Warszawianka, ale okręg warmisko-mazurski. Tego psa proszę pozdrowić, Pozdrawiam. który tam szczekał czasami w tyle. Przepraszam bardzo. Nie, Takie szkodzi. Nie szkodzi, jest poranek, Pozdrawiam. wiadomo. Pozdrawiamy. Dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Jak to mówią w mediach, mamy cytat. Przaśność jest okej. Okay". Proszę to w ładnie z dykcją wypowiedzieć. Przaśność jest okej. Okay. No już ma człowiek taką e, dykcyjną, e, dykcyjny e, mały egzamin. Mały... I co, i co, i co? I zepsuło się dykcyjny mały, i co? I egzamin, egzamin, egzamin próbka. A powiedz jeszcze krnąbrny. Krnąbrny. Przepiękny wyraz. Przaśność jest Bardzo... okej. Okay. Je... Przaśność jest okej. Okay. Mi się kojarzy ta, z taką zapaską głowicką, i to są piękne stroje. Proszę bardzo, wszystkich Agnieszka. Pozdrawiamy. Agnieszka Dronaszkiej, na której dzisiaj Dziękuję, z... dobrego dnia. Miłego dnia Dla wszystkich, dziękuję całej Panie, tam serce. teraz do pracy. Tak jest. dziękujemy. E, a my e, zaglądamy na portale. Przegląd portali. Zaczynamy od polskieradio24.pl. Szef Zonda Krypto uciekł z Polski. Media mówią tak, przebywa w Izraelu. To podaje Onet, a za Onetę my przedrogowujemy i dodajemy, że już w ostatnich latach Kral obawiał się zatrzymania, miał unikać pobytu w Polsce, mieszkał ostatnio w Monako. Obecnie, jak ustalił Onet, znajduje się w Izraelu, ma obywatelstwo tego kraju, a to oznacza, że tu cytat nie zostanie wydany do Polski, bo Izrael nie przekazuje swoich obywateli w ręce służb innych krajów. Czytamy, Kral już w poprzedni piątek wyjechał do Izraela, licząc, że jako obywatel tego kraju na razie w razie problemów z polskim wymiarem sprawiedliwości nie zostanie nam wydany. Powiedział Onetowi przedstawiciel polskich organów ścigania, który zastrzega sobie anonimowość. No i afera Zonda Krypto, która rozkręca się. Giełda kryptowalut Zonda Krypto od października 2025 roku jest generalnym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wysoki to budynek, więc nie wiem jak szybko będzie można zdjąć ten tytuł. No podobno nie ma na razie powodów do rozwiązywania umowy. Zonda Krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła drugiego. Tak oficjalnie nazywa się budynek w Warszawie przy Wisłostracie. To tyle, jeśli chodzi o stronę główną Polskiego Radia 24. Jest tutaj też artykuł który straszliwie mnie zasmuca, drodzy Państwo. Śmierć Łukasza Litewki. Śląska Policja wydała oświadczenie. Można przeczytać o tym u nas. Funkcjonariusze Śląskiej Policji opublikowali komunikat w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki. Zaapelowali w nim o spokój i nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji na temat przyczyn wypadku. Zwrócili się również o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat jego okoliczności. Na chwilę obecną, czytamy w tym komunikacie, nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego wypadku. Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzić w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje. Czytamy w oświadczeniu, które wydała Śląska Policja. Wspomnienie posła Łukasza Litewki też Państwo znajdą u nas na Polskie Radio 24.pl. E, czy, czy paliwa będą tańsze na majówkę? Minister Energii określił stawki i te stawki znamy już. Państwo, jeśli chcą je poznać, to prosimy kliknąć polskieradio24.pl. Tam na rozmowę z panem ministrem można trafić. Rozmowa była w radiowej jedynce. Gdyby jednak państwo na przykład planowali sobie jakiś nowy podcast do posłuchania, tak przy okazji trochę, trochę oddalam się od polityki, ale nie tylko nią, przecież żyjemy, to mamy nowy podcast w polskim radiu. Czarnobyl, prawdziwa historia. Roman Czajarek to ten człowiek od... Heweliusza, zrobił nowy podcast, pierwszy odcinek już jest i zapowiada się naprawdę gorąco. Podsłuchiwałem kolejne odcinki, tak mogę Państwu zdradzić troszeczkę i jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Ciekawie się zapowiada, więc, więc no, proszę zerknąć na, na ten podcast, posłuchać, bo, bo, bo będzie, będzie ciekawy. Wiemy, dokąd uciekł prezes Zonda Krypto. To już ustalenia onetu na samym onecie. Mogą Państwo przeczytać. I jest też o szefie PKO-u. No tak, jeszcze oczywiście reklamy trzeba je tutaj powyłączać wszystkie. Czasem tak to wygląda. Radosław Piesiewicz wyciągnął fakturę, a tak na polskiego giganta jest reakcja. Chciałbym zwrócić się do firmy Polką. Tel. Niech zapłacą tę kilkumilionową fakturę, która została wystawiona, grzmiał Radosław Piesiewicz i nagle wyjął fakturę, która ma być dowodem w sprawie. Polski gigant natychmiast na, zareagował na jego zarzuty i Onet chwali się, że otrzymał odpowiedź od Polkomtela. No, jaka to odpowiedź, to już szczegóły zostawiam Państwa do poszukania z Onetem. Na Onecie tam informacja na ten temat jest. Zerknijmy na wirtualną Polskę. Tutaj jest jest na... Przedzie na tym w dziale, tym żyje Polska, informacja o tym, że prokuratura podaje kolejne szczegóły, co stało się z kierowcą tego wypadku, w którym zginął, zginął poseł. Jest, są, są też ustalenia dotyczące przebywania prezesa zondy. Nie ma możliwości sprowadzenia do Polski. No i tyle, jeśli chodzi o wirtualną Polskę. Zerknijmy jeszcze momencik, tylko na moment na PL Tutaj jest na pierwszej stronie: Futbol oddaje piłkę ma Mały Polski Klub wyprzedził globalne trendy. Jakie to trendy? Proszę zerknąć. To był nasz przegląd portali.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 Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Sławomir Cenckiewicz pożegnał się ze stanowiskiem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Historyk ma jednak dalej pracować w Kancelarii Prezydenta. Jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca ABB, szefa BBN, generał Andrzej Kowalski. Nasz poranny gość, Radosław Lubczyk z PSL-u, ma nadzieję na dobrą współpracę. Ja mam pełne zaufanie do polskich oficerów, jednak stał na straży bezpieczeństwa Polski, przez generałem nie został od razu. Ta służba wojskowa była długą ścieżką do zdobycia takiego stanowiska, więc tu mam nadzieję, że pan generał przede wszystkim będzie patrzył na bezpieczeństwo Polski, a nie na to, kiedy z kim kiedyś współpracował. I do dymisji Sławomira Cenckiewicza odniósł się też premier Donald Tusk, który przebywa w Nikozji na Cyprze i do tej wypowiedzi wrócimy na naszej antenie jeszcze w tej godzinie.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 19 roku. Najpierw nie pojawiał się z powodu pandemii, a później wojny na Ukrainie i nakazu aresztowania wydanego wobec niego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Posłowie żegnają Łukasza Litewkę. Polityk Nowej Lewicy zginął wczoraj tragicznie w wypadku na Śląsku. Został śmiertelnie potrącony podczas jazdy na rowerze. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wspominał w TVP Info, że poseł był przede wszystkim zaangażowany w działalność charytatywną. Absolutna Tragedia i tragiczna wiadomość. Każdej śmierci żal. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. Myślę, że to, co zrobił dla tematu, których działał w działalności charytatywnej ludzi, zwierząt, e, obsłużyłoby wiele żyć. Wielka tragedia dla rodziny, tragedia też dla nas. Polityk Konfederacji Michał Nieznański przyznaje, że mimo różnic politycznych cenił Łukasza Litewkę.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 Najchłodniej w stoku było o godzinie 8, tylko 5 stopni, a najcieplej w Raciborzu. Albo w Raciborzu Miedoni, jak to woli. 10 stopni na plusie. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? Dzisiaj będzie sporo e, przejaśnień, ale w większości niebo będzie zachmurzone. Mamy aktualizację najcieplejszego regionu, jednak okazuje się, że nie południe. Tym razem Bydgoszcz i Toruń wygrywają. Na Kujawach będzie najcieplej, aż 18 stopni prognozują synoptycy. 16 stopni to Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice i Warszawa. 15 w Łodzi, 14 w w stoku 13 w Gdańsku. To tak będzie wyglądać, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr, drodzy Państwo, o poranku słaby i umiarkowany, lokalnie tylko porywisty. W ciągu dnia będzie to wiatr z kierunków północno-zachodnich i zachodnich i będzie przybierał na sile. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 60 km na godzinę.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 I za 25 minut będzie godzina 9. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę odtajniania i publikacji aneksu do raportu z likwidacji WSI. WSI to są wojskowe służby informacyjne. Gdyby ktoś nie pamiętał tego skrótu, a może nie pamiętać, bo ten raport to ma już trochę lat i w sejfie przeleżał. Dokumenty trafiły już do parlamentu. Wcześniej, przypomnijmy, żaden z prezydentów nie odważył się albo nie chciał opublikować tegoż e, raportu. W sejmie jest Michał Fabisiak, z którym się łączymy. Witaj Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Jak politycy oceniają i czy przyjmują decyzję prezydenta? Opowiedz. No, na, sejmowych na sejmowych korytarzach trwają oczywiście dywagacje dotyczące powodów tej decyzji. Tak jak wspomniałeś, ten raport przez dwie dekady znajdował się pod kluczem. Na jego odtajnienie nie zdecydowali się kolejno prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. No, Karol Nawrocki postanowił to zmienić. No i pytanie dlaczego? Posłowie koalicji rządowej mówią, że to może być pewnego rodzaju próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów samego prezydenta, ale i opozycji.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 No, nie wiem czy to trafne porównanie, bo gdyby rzeczywiście okazało się, że UFO istnieje, to pewnie i sprawa raportu WSI i sprawa Zonda Krypto i wszystkie inne krajowe sprawy zeszłyby na dalszy plan. No ale takiego porównania użył poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Szymański. Sejmowa większość uważa, że decyzja prezydenta może mieć oczywiście negatywne konsekwencje dla wszystkich służb. O tym zresztą mówi się od początku powstania tego aneksu i chyba to był taki główny argument nawet ci, którzy mieli negatywną opinię na temat WSI. Jak prezydent Lech Kaczyński no, wydaje się, że właśnie z tego powodu, aby nie zaszkodzić pracy służb, nie upubliczniali tego dokumentu. Rządzący oczekują, że aneks zostanie oczywiście negatywnie zaopiniowany przez marszałków obu izb, którym został przekazany. Ale tutaj należy zaznaczyć, że ich opinia nie jest wiążąca dla prezydenta. Opozycja, konkretnie rzecznik PiSu Rafał Bochenek, decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie akurat chwali.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 aneks zawiera, przypomnę, nazwiska współpracowników WSI i opisy działań wykraczających poza prawo, a właśnie przypisywanych tej służbie, utworzonej na początku lat 90. zlikwidowanej w 2006 roku. Czy to mogą być informacje, które wstrząsną polskim życiem publicznym, politycznym? Odbyłem wczoraj taką nieoficjalną rozmowę z jednym z posłów SPC Komisji Sejmowej. To nieliczne grono, więc nawet nie będę mówił, czy jest to poseł koalicji rządowej, czy opozycji, no ale w jego ocenie to raczej nie będzie polityczna bomba atomowa. Wspomniany poseł przypuszcza, że wiele wskazanych tam osób pewnie jest już w bardzo podeszłym wieku, wieku emerytalnym. Natomiast te, te z drugiej strony podejrzewa, że tych, części tych osób już po prostu może nie być na tym świecie, dlatego w jego ocenie to ten raport nie wstrząśnie polską sceną polityczną, czy polskim biznesem. Mój rozmówca twierdzi, że 20 lat temu mogło być inaczej, a dziś, dziś już chyba raczej nie. Ale jak będzie? No, o tym wszystkim pewnie dowiemy się, gdy ten raport zostanie już opublikowany. Z Sejmu Michał Fabisiek. no dodajmy tylko, że Karol Nawrocki z wykształcenia z historykiem, więc rozumiemy te zapędy do, do publikowania dokumentów, ale nie jest już no szefem tak. IPN-u, tylko jest prezydentem. No też więc... takie głosy się, tak, jeszcze takie głosy się pojawiają, że to też może być no, zemsta po prostu odchodzącego Sławomira Cęckiewicza, odchodzącego ze stanowiska e, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że to on właśnie tutaj odchodząc namówił prezydenta, skoro ja nie mam, mówię tutaj z punktu widzenia Sławomira Cęckiewicza, dostępu do net tajnych informacji, no to w takim razie ja wam odpowiadam raportem w WSI, upubliczniając go. Zemsty, spiski, to by dopiero był serial, jakby ktoś to wszystko nakręcił. Może się kiedyś uda. Ciekawe, kto zagra Karola Nawrockiego. E, jak mówiłem, Michał Fabiśak, prosto z Sejmu, będzie trzymał rękę na pulsie i na ten temat pewnie dzisiaj dużo państwo usłyszą u nas w Polskim Radiu 24. Dziękuję ci, Michale. Dziękuję również. Komentarz.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 działanie, które w się no, należy skrytykować. Jak to mówi młodzież słaba. swoją drogą y, mogę prosić pana profesora o jedną rzecz, pan jest wykładowcą, to jakby pan zapytał swoich studentów, czy wiedzą cokolwiek o WSI i o tym aneksie, to pewnie, pewnie niewielu będzie wiedziało. To nie, I to jest też, <coughs> i to jest tak, też y, pokazuje, że studenci muszą się zajmować w przyszłością, odpowiadają za przyszłość to jak prawda. Pan, polityk, historyj, Panie profesorze, zmieńmy na chwilę temat. Cenckiewicz odchodzi, prezydent przyjął rezygnację szefa BBN dzisiaj gazety na ten temat na pierwszych stronach, ale mamy wypowiedź y, premiera Tuska, który gości na Cyprze, bo tam odbywa się wyjazdowe posiedzenie mm, e, e, szefów państw europejskich i e, premier odniósł się do rezygnacji Sławomira Cęckiewicza ze stanowiska szefa BBN.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 Omila no tak jeszcze trzymając się tego tonu pana premiera, można powiedzieć, że tutaj taka gdańska sympatia przez pana premiera yy, przemówiła, prawda, bo starał się z taką nawet pewną dozą yy, zrozumienia mówić o profesorze Cenckiewiczu, który też jest Gdańska, podobnie jak prezydent, więc ten Gdańsk dzisiaj jest w polskiej polityce ważny. Ale mówiąc, mówiąc poważnie, w tej sprawie pewne rzeczy widzimy gołym okiem, pewnych rzeczy możemy się domyślać. tak? Gołym okiem widzimy i wiemy, że pre, yy, profesor Cęckiewicz to jest taki bardzo, yy, można powiedzieć,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 jakby tę sytuację jakoś opowiadał. To milczenie też pokazuje, no, że nie jest to chyba wielki, że tak powiem sukces, ani żaden zaplanowany, starannie przemyślany zwrot polityczny, tylko jakaś polityczna konieczność, o której politycy zwykle no, nie chcą mówić, prawda, wolą, żeby to o to mówili rzecznicy. Tak, ale ja w ogóle mam wrażenie, że milczenie prezydenta to jakoś taka nowa moda sprawowania polityki. Profesor Sławomir Sowiński, politolog UKSW, był z nami o poranku. Bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się. To od spisków politycznych przejdźmy do spisków kulturalnych, bo one w filmach Czasem inspirowanych polityką też się pojawiają. Miss Kultura z nami. Dzień dobry, Martyna Podolska. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Masz jakieś spiski? No nie, dzisiaj chyba bardziej z uśmiechem. Podchody. Dzisiaj <śmiech> bardziej chyba z uśmiechem, a rozpoczynamy od nowej wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie. To jest niewielka instytucja, ale jakże imponująca. A w ich zbiorach karykatura Jana Matejki. I myślę, że to może być zaskakujące dla państwa. Ta instytucja, na co dzień nie pokazuje swojej stałej wystawy, tylko co chwilę Bardzo z, co chwilę zmienia, no ale właśnie teraz masz taką okazję, The best of. Od dzisiaj właśnie w Muzeum Karykatury. No a tam rzeczywiście Jan Matejko. Matejko dlatego, że jedna z jego prac znajduje się w naszych zbiorach.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 A o wystawie opowiadał kurator Michał Rzecznik. Wystawę można oglądać od dzisiaj, a nie nieopodal w Zamku Królewskim w Warszawie wielka gra opera Władysława IV i tam przeniesienie do właśnie tamtych lat. Po 400 latach instytucja powraca do tradycji jednego z najlepszych teatrów w Europie. Mówi dyrektorka instytucji Małgorzata Omilanowska.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 To oczywiście w Warszawie, Zamek, Zamek Królewski. A teraz przenosimy się do Krakowa. No To już ten Jan Matejko był taką zapowiedzią, ale w poszukiwaniu smoka, bo odnowiona została smocza jama. Zamek Pietra. Królewski na Wawelu odnowił wystawę w jaskini. Oświetlenie, dźwięk, elementy klasycznego teatru cieni, mówi Magdalena Młodawska. Pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo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 Smog, dinozaury to takie niebezpieczne trochę tematy, szczególnie w określaniu ich wieku. Nie idźmy, nie idźmy w tę stronę, ale za to możemy wybrać się do ogrodów wawelskich, bo już one zostały otwarte, chociaż magnolie przekwitły, mówi Katarzyna Żółciak. Cały czas staramy się utrzymać klimat.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 Ja myślę, że i matematyka czuje się dobrze, i liczby, a ja potrafię liczyć, szczególnie lata mojego życia. Już teraz wszystkiego najlepszego. Nie chciałem powiedzieć, że nie przycięliśmy, tylko w całości puścić Andrzeja Seweryna, e, co niektórym się nie udaje. E, Ach, dziękuję mówiłam, bardzo. Że będzie śmiechu dzisiaj dużo. <śmiech> Martyna Podolska e, Do zaproszenia kulturalne. Grzegorz Szontczak, to był piątkowy poranek. Miłego dnia Państwu życzymy i udanego weekendu też. Reklama.